Witam serdecznie w kolejnym odcinku Będą dwie różne barwy głosu Bo niestety troszeczkę materiału mi uciekło A konkretnie to początek Zatem w dzisiejszym odcinku będzie Troszeczkę o Gori A reszta wszystko będzie o Kazbegi Czyli o Górnym Kaukazie O tym jak tam dotarliśmy i jakie przygody nas spotkały Zapraszam do słuchania W Gori jeszcze jest zamek Na który postanowiliśmy wejść Bo góruje nad miastem Na górze Wygląda jakby ta góra była usypana. Taki mały wierzchołek wulkaniczny. Tam też jest zamek postawiony. Jeszcze z przedczasów Juzia. Pewnie jakby u dzie jako dziecko to biegał sobie po tym zamku. My też sobie pobiegaliśmy. I poglądaliśmy miasto. Na, na, na górze jest luneta widokowa. Taka lornetka, więc można sobie popatrzeć na co nieco. I kolejną atrakcją w tym mieście jest park, w którym jest Niedźwiedź. I ten niedźwiedź jest w klatce, niestety w klatce bardzo małej, bo tak myślę, że ma ze 4 m2, a niedźwiedź jest brunatny i chodzi w kółko, ma taką chorobę sierocą. I bardzo przykro mi się zrobiło z tego tytułu, że jest tak zamknięty i karmią go w ogóle karmą dla psów. Przykre to była prawda. A obok jeszcze w tej klatce jest sęp albo orzeł. Orzeł to jakiś, jakiś orzeł gruziński który z rozpaczy sobie wydubał yy, część piór takie rzeczy i nikt się o to nie dba tylko na patrzą tak wytykają palcami masakra bardzo przykro no i to, to było tyle jeśli chodzi o naszą wycieczkę po yy, grugorii gru, w gruzji zdrzemnęliśmy się tam całą ta noc a jakże i na następny dzień ty, wyruszyliśmy dalej a naszym kolejnym celem było w miasta, które jest na Kaukazie, a to miasto się nazywa Kazbegi, Chociaż teraz została zmieniona nazwa na jakiś Sevanosa, coś tam. Generalnie nazwa jest dość skomplikowana, dlatego jej nie mogę pojąć. Ale żeby tam dotrzeć, to trzeba zrobić taki myk w postaci tego, że z gory jedzie się marszutką do... z powrotem do Tbilisi, na dworzec Łóżny. Gdzie jest pierdyliar różnych marszutek? Okazało się, że my na nim nie byliśmy wcześniej, i to był dopiero nasz pierwszy raz. Tam też wymieniamy pieniądze, ponieważ nam się skończyły i to były nasze skrzydła, jeśli tak o żeby dotrzeć do Tbilisi. I ruszamy marszutką do miejscowości Kazbegi. Zastanawiam się po co tam ruszamy. Kazbegi jest oddalone jakieś 10 km od granicy z Rosją. Ale chodziło o coś więcej, ponieważ żeby tam dotrzeć. Trzeba jechać gruzińską drogą wojskową, militarną. Taka, tak zwana to jest Georgian Military Highway. Taka autostrada w ogóle. I jedzie się tam 3 albo 4 godziny. No i jako, że jest to droga militarna, to niekoniecznie wszędzie ma asfalt. Niekoniecznie wszędzie jest bezpiecznie. Chodzi o bezpieczeństwo raczej drogowe, a nie takie jakieś wojskowe. Zjeżdża się samochodem na 2300, chyba 60 metrów na przełęcz my tam byliśmy w maju a w sumie to po połowie maja i co się okazało że jest śniegu śniegu jest tam w pyte, tak bym powiedział bo jak jechaliśmy przez tunel śnieżny e, który był wyższy niż samochód to stwierdziłem że w zimie musi być tutaj jeszcze gorzej e, w niektórych momentach e, są w ogóle wybudowane tunele e, specjalnie takie tylko takie prefabrykaty z betonu i ze, z, ze stali się, się, się stawia na drodze po to, żeby lawiny schodziły po tym i można było bezpiecznie przejechać. Oczywiście w środku zero oświetlenia, droga taka, że się jedzie 5 na godzinę i jak jedzie samochód przeciwko to nic nie widać, bo cię oślepia, bo każdy wertek i wiadomo, że świeci prosto w oczy. Generalnie przygoda i to nie niezła przygoda. W każdym razie po 3 godzinach dojeżdża się do do Kazbegi, gdzie jest naprawdę, bym powiedział, grubo. Teraz pytanie, w czym jest grubo? Grubo jest w tym, że jest to dziura za Nic tam nie ma, a całe miasto bardzo dobrze funkcjonuje. Funkcjonuje tylko z jednego prostego powodu. Ten jeden prosty powód to jest to, że wszyscy wielcy turyści, którzy chcą chodzić po górach, muszą tam dotrzeć jest na wysokości 1750 metrów, także um, żeby odnieść to do jakichś skali, to jest to tylko 150 metrów ni niżej niż yy, nasz Giewont. Także co niektórzy mogą sobie wyobrazić, jak jest to wysoko w tym momencie. Było tam cholernie zimno. Jak wysiedliśmy z, z marszutki, to mieliśmy plan iść do jakiegoś deshaunzu, gdzie było opisany oczywiście naszym przewodnikiem. Ale stały tam też takie babuszki. I owe babuszki dziamią po angielsku i jesteśmy ich tak naprawdę jedynym wybawieniem na to, czy dzisiaj coś zarobią, czy nie i taka naprawdę skromna kobieta bardzo chciała, żebyśmy u niej spali i nieważne, że ten nocleg był droższy, niż się spodziewałem mało tego, nie musieliśmy brać opcji z wyżywieniem to postanowiliśmy, że właśnie do nich pójdziemy, bo widać, że Bida Bida patrzyła jej z oczu, że naprawdę gdyby nie my to nie miała prawdopodobnie co do garnka włożyć. Więc zaprowadziła nas do swojego domu, dostaliśmy jej w ogóle łoże małżeńskie do spania. Dodatkowo był ob było obiad, kolacja i śniadanie w tym wszystkim. Chociaż nie jestem pewien czy był... Nie wiem, że... a wiem, że nam zrobiła herbatę. Tak, zrobiła nam herbatę. A że było wczoraj rano, bo wiadomo jak to jest. Byliśmy tam około 12.00 postanowiliśmy załatwić wszystkie punkty programu, żeby dnia następnego się stąd ulotnić. Za nostrę chyba płaciliśmy 25 lali razem z wyżywieniem, ale naprawdę byłem pewien, że to dzięki temu, że ona nas przenocuje i my jej damy pieniądze, to dzięki temu będzie mogła żyć za to przez kilka dobrych dni w dostatku i będzie czekać na następnego turystę, który się, że tak powiem, zlituje tak jak my. Więc podjąłem decyzję, że do niej pójdziemy, a bida w domu piszczała straszna. Tak więc po wypiciu czaju. Głównym punktem programu było zwiedzenie kazbegi. No i zobaczenie tej góry kazbegi. Niestety tak się zdarzyło, że nie było proste ten dzień, ponieważ była mgła. Nie dało się tego zobaczyć w tym miejscu. Ale kolejnym innym punktem programu było zwiedzenie kościoła. Semida Sameba. Kościół jest XIV wieku i jego atrakcją jest to, że jest na, równo na 2200 metrów. Także tylko 300 metrów niżej niż Rysy, więc wyzwanie jest spore, by tam dotrzeć. Miasto na 1950 metrów, klasztor, a raczej kościół na 2200, który góruje nad miastem. Wiemy, a to wejdziemy sobie tam. Przecież dzień młody, pogoda znośna, co prawda nie widać Kazbegi, ale każdegi ma 5000 metrów, więc pewnie dlatego go nie widać. I jest w murach, nie ma się to dzielić. Tak więc y, idziemy sobie. Stwierdzimy, że zrobimy stopa, przecież tam na pewno jakaś droga jest. Okazuje się, że y, proponowali nam wjazd tam o Ładą niwą, ale koleś chciał jakąś taką cenę z kosmosu i w ogóle w dolarach, więc go olaliśmy. I językom mówi, ech, poliaki, poliaki, z wami to się nie zarobi. No i sobie poszedł. E, tak więc e, ruszyliśmy na własną rękę. Wiedzieliśmy gdzie to jest. Więc idziemy na Azymut. A co tam? W końcu maj. Jest już fajnie zielono. Miejscami tylko śnieg jeszcze leży. Ale jest super. E, więc e, drałujemy. Przez, jak, przez jakąś wioskę jeszcze jedną przeszliśmy. E, też tak trochę na Azymut. Gdzieś tam weszliśmy. No i doszliśmy do drogi, której po której samochody jeżdżą. Okazało się, że droga jest mocno e, terenowa tak bym powiedział. I ma dosyć dużo e, zawijasów i serpentyn. E, w związku z tym można je ścinać, idąc pionowo w górę. Tak też, tak też e, poczyniamy, więc sobie idziemy. Jeden taki zakos e, skracamy, drugi, trzeci. Widzimy, że miejscowi schodzą z mszy, także kierunek jest na pewno dobry. E, no i sobie e, podróżujemy. No i słyszę jakiś samochód. Niestety okazało się, że samochód, który jechał, nie chciał nam zabrać na stopatko, dlatego, że to był ten, po, ten, ten chłop, który chciał nas tam zawieźć. Znalazł innych jeleni, już ich tam wiózł za ciężką kasę na samą górę. No ale dlaczego yy, my się nie zdecydowaliśmy? Dlatego, że stwierdziliśmy, że w myśl w zasady e, klubowej ja tam wejdę w sandałkach na 2200 metrów, a co tam? I w jakiejś letniej kurteczce. A no, w ogóle to na przodku miał grudki rękawek. Powiem szczerze, yy, że gdyby nie cud, który się zdarzył, to byśmy tam na pewno nie dotarli. Dalej. Idąc kolejnym zakosem, słyszę samochód. Mówię, o nie, tego muszę złapać. I biegiem do następnego zakosu. I normalnie wybiegłem prawie chłopu na, na maskę. zatrzymał się w ostatniej chwili. I mówię, że tam na górę. O, no to wsiadajcie mówię, z jakąś laską jeszcze z y, y, swoją dziewczyną. No i y, zaczynamy gadkę. Jechał sobie y, Toyota Land Cruiser y, z ultra... Z ultra... Elektroniką i, ty, i tymi podobnymi rzeczami, więc było dość łatwo. Okazało się, że chłopiec z Izraela wytargał przez internet jakąś e, piękną gruzinkę i ona go oprowadzała po swoich włościach. No ona, ona miała sponsora, on e, miał fajny seksik z tego i to mnie tyle było. No i po się po angielsku, więc nie mi problem, bo my też się z nim porozmawialiśmy po angielsku, więc przestali gadać. Ostatecznie e, po ciężkim błocie, po różnych kolejnach. Udało nam się wjechać na te 2200 metrów. jak się wjedzie na szczyt, to po prostu jest taki płaskowyż, z którego widać klasztor, więc się po tym płaskowyżu jeszcze jedzie chwilę. dojrzę się do tego, do tego kościoła, a nie klasztoru. No jak dojechać na całą górę, to samochód pokazywał temperaturę chyba 8 stopni albo 4. Mało tego, zaczął padać śnieg, więc na pewno byśmy nie dotali na nogach, tylko czym prędzej byśmy zaczęli schodzić stamtąd. Chociaż miejscowi byli tam w lakierkach, więc pewnie się da. Ościele w kościele w Byliśmy tam z 7 minut. szczęśliwie złożyło, że nim wysiedliśmy z samochodu to się go zapytałem czy nas zwiedzą na dół bo w sumie okazało się, że jesteśmy troszkę za, za le letnie ubrani całe szczęście nie było żadnego problemu zrobiłem dwa czy trzy zdjęcia śnieg padał razem z deszczem wiało niemiłosiernie my letnie ubrani jedno zdjęcie, drugie nagrałem kawałek mszy akurat tych, tych modłów ichniejszych i czym prędzej służą do samochodu i zjazd. No i udało nam się na stopa wjechać tam. Nawet yy, pod wrażeniem był ten chłop, który tam dowiózł turystów za kasę. Powiedział, że o, wy pojaki, wy pojaki. No i pojaki zaoszczędziły kupę pieniędzy. Pojechali tam za darmo. W przewodniku było napisane, że w odległości od yy, Kandleki jest jeszcze yy, Tamara Castle. Jakiś kościół Tamary. może zamek Tamary. A Tamara to była ta Królowa, ta caryca, która postawiła Gruzję na nogi w, w IV, V czy też VI wieku, i potem ona jest taka święta. Stwierdziliśmy, że tam pojedziemy. Jedyny problem był taki, że ów kastu był przy samej granicy z Rosją. Dosłownie przy samej granicy, brakowało tam dosłownie 2 km. Była to droga na władzy była to droga na wody kaukas więc czasami jakieś tam samochody jechały. No i tak sobie y, idziemy. Stwierdzimy, że dojdziemy tam na nogach. Pogoda nie, nie tęga, no ale trzeba jakoś zabić czas. Więc idziemy, idziemy. Jak się skończyła y, miejscowość, to, żeby zobaczyliśmy dolinę przed nami, to stwierdziliśmy, że jednak nie idziemy. wracamy. Ale wracając do miasta, możemy zawsze łapać stopa. Tak na wszelki wypadek. No i pierwszy samochód, który jechał, nas zabrał. Co prawda, byli troszeczkę zaskoczeni, że y, idziemy w przeciwną drogę niż oni, w, w przeciwną stronę niż oni zmierzają i łapiemy stopa. ale zatrzymali się trzech chłopa. z czego y, dwóch ruskich. Takie typowe zakapiory, a my się wbijamy w dwójczynę do. Y, Seata Toledo. Jeszcze, więc jedziemy w pięć osób. No i gdzie, gdzie jedziecie? A my już mówimy, że do Tamary. Do Tamary tego... Zam, zamek Tamara. Koleś mówi, ale tam nic nie ma. No, ale my sobie pojedziemy go zobaczyć. No i jedziemy. Droga, masakra. Dalej kontynuacja bym powiedział tego, co na drodze, na drodze wojennej, na, na autostradzie wojennej. No i jedziemy, jedziemy. W pewnym momencie koleś się zatrzymuje przy czymś, co, co jest zbudowane. I mówi, dobra, to wy sobie tu obejrzyjcie ten zamek, a ja tam będę do granicy, wysadę kumpli, jak będę wracał, to was ten, to was zabiorę. Mm, to dla nas obca świetna. Wysiadamy. ja mówi, ale to, co tutaj jest, to, to nie jest Tamara. Tam jest Tamara i pokazuje nam na górę. Patrzymy, a tam no, trzy kamienie na, na krzyż, kawałek muru, który ma z metr wysokości. Patrzymy w przewodnik, doczytujemy i okazuje się, że faktycznie, są to takie ruiny, których jakby nam nie pokazali, to byśmy nie zauważyli, że to są te, to, te ruiny tego domu. Jedno wielkie rozczarowanie, jeśli chodzi o, o zamek y, Tamary, ale obok budują cerkiew. Pokiego grzyba na takim pustkowiu, budują cerkiew i to taką od, odrąbano, naprawdę. Pierwsza klasa, super, super y, kamień, w ogóle fioletowy. Także kosmos, gdzie nie ma ani jednego domu, poza przejściem granicznym a do tego przejścia granicznego było z kilometr i widzieliśmy je tylko z odpali bo byliśmy na takiej górce no, budowa w pełni, nie da się wejść zobaczyć tego y, te, te, tej cerkwi, nie da się też zobaczyć y, tego y, zamku, bo nie ma po co ich do tym rzeka jeszcze było zgraza, jak się okazało no to mamy w drugą stronę ruch znikomy no ale łapiemy jeden, drugi, trzeci samochód no i zatrzymał się jakiś facet z turystą Niestety chłop nie mówił po angielsku, ale turysta mówił po angielsku i mówi, że on nas może zabrać to z powrotem do, do Kazbegi, ale musimy mu zapłacić. A to nie, to są złapiemy innego stopa. No i zatrzymał się następny samochód, jakiś Volvo w ogóle w skórze. Ruski, który ani słowa do nas nie powiedział. miał tylko duży łańcuch na szyi, na nadgarskach Z2 i do tego jeszcze złoty, złoty zegarek. I kurwa zapierdalał nieziemsko. Po tych wertepach Każdy odcinek, gdzie było trochę lepiej, to gaz do dechy. Obroty 5-6 tysięcy. Następny bieg i nagle dziura wielka. I hamowanie na maksa. Dwa na godzinę, przejeżdżam przez dziurę i znowu opór. I tak cały czas. Dodatkowo wziął jakąś babcię z tyłu. Także ja sobie jechałem koło babci z tyłu, Patycja z przodu koło chłopa. Zabieliśmy pasy i mieliśmy nadzieję, że dojedziemy czym prędzej te 10 km do kasbagi I będziemy bezpieczni. Jak już dojechaliśmy, to wysiedliśmy i chłop pojechał zapieprzając dalej jak porąbany. No widać tak się jedzi po rosyjsku. Dotarliśmy do, na kwaterę, gdzie czekał na nas pyszny obiad. Znaczy obiad? No, obiad. Była zupa na łódku, na dwóch łódkach, a potem te łódka zostały podane do ziemniaków i do chleba. No generalnie ja pojadłem. Patrycja trochę ziemniaków zjadła, bo lubię ziemniaki i zupę. A ja wszystko resztę, wszystko resztę. No, jedyne co to nie ruszyliśmy chleba, bo jednak. W naszej kulturze do, do obiadu z ziemniarkami nie, nie jeździ jeszcze chleba, żeby bardziej zajeść. Także bardzo miły, miły posiłek. Kobieta wokół nas skakała z radością, że może nas obsłużyć. Że daliśmy jej kasę i poszliśmy spać. No Na następny dzień rano wstaliśmy i ukazał się naszym oczom kasbek, sama miejscowość, jak i szczyt. 5074 metry Także e, fajny widok obchodowywałem go ze wszystkich możliwych stron I postanowiliśmy wracać Weszliśmy na marszutkę Kobieta dodatkowo jeszcze e, chciała żebyśmy ją e, rozreklamowali Gdzie się da w internecie Więc znała na siebie namiary Jedyny problem był taki Że napisała wszystko po gruzińsku. Jakbym też napisała tyrlicą, to byłoby pół biedy ale napisała wszystko po, po gruzińsku, więc niestety e, duch marketingowy w niej umarł, a my nie możemy jej rozreklamować. Nie wiemy na jakiej ulicy było, e, to ten, ten całe jej mieszkanie, więc nic z tego nie będzie. Ale byliśmy bardzo dobrze ugoszczeni. Śniadanie rano też zjedliśmy. Na tą godzinę, na którą powiedzieliśmy, na tą godzinę było. Także sumienna kobieta cieszyła się niezmiernie, ze łzami w nas żegnała. A my... Podążyliśmy na marszutkę, po drodze robiąc dużo zdjęć jeszcze w wspomnianej górze i zaczęliśmy zjeżdżać drogą wojenną na dół z powrotem do Tbilisi, pokonując kolejne wzniesienia i przełęcz do tych wspomnianych 2 300 metrów nad poziomem morza. A co było dalej? Zdobycie się kiedy indziej. Cześć!